Witam wszystkich w pierwszym odcinku podcastu Credendo Vides, podcastu o wizjach przyszłości ale dzisiaj nie do końca skupimy się na wizji przyszłości dzisiaj chciałbym zacząć od początku a dla mnie początek to Herbert George Wells mam nadzieję, że wszyscy wiedzą kim jest Herbert George Wells ale gdyby się znalazły osoby, które jednak nie wiedzą kim jest Herbert George Wells to jest to urodzony 21 września 1866 roku pisarz angielski dla mnie zdecydowanie ojciec chrzestny science fiction i skupimy się na książce dzisiaj właściwie to na dwóch książkach i dwóch filmach które są połączone z tym o czym chciałbym mówić czyli o podróżach w czasie dlatego że Hebra George Wells w roku 1895 czyli 115 lat temu ponad napisał książkę pod tytułem Wehikuł Czasu i jak dla mnie jest to moment kiedy się wszystko zaczęło kiedy się otworzyła puszka Pandory z science fiction może książka sama dzisiaj nie będzie nikogo szokować dlatego, że no jest napisana w bardzo prosty sposób bez żadnych mega wynalazku, bez żadnych rozwiązań, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w XIX wieku i ktoś pisze książkę o maszynie, dzięki której można podróżować w czasie. No ja byłbym lekko zszokowany, słuchając słuchając. czytając taką książkę. O, książka ta jest bardzo cieniutką książeczką nawet moja żona była w stanie ją przeczytać, więc myślę, że każdy z was może przeczytać i każdemu polecam, jako wstęp do tego, o czym będziemy mówić później, bo jest naprawdę dobrym wstępem, dlatego, że o podróżach w czasie i o paradoksach związanych z tym będziemy mówić. Herbert George Wells, kiedy pisał tą książkę, nie zastanawiał się właściwie nad żadnymi paradoksami podróży w czasie. Jest to bardzo proste myślenie odnośnie podróży w czasie, i nie zastanawia się nad, nad następstwami tego, że moglibyśmy się przenieść czy to w przyszłość, czy w przeszłość co więcej, Wells w swojej książce nie cofa się a, poza datę, z której rozpoczął pierwszą podróż a, nie ma żadnych wycofań dobrze, a może trochę więcej o samej książce książka, jak już mówiłem powstała w 1895 roku i zdecydowanie jest najstarszą książką science fiction jaką posiadam i myślę, że jedną z najstarszych jakie w ogóle zostały wydrukowane niektórzy uważają też za ojca gatunku Juliusza Werna który też pisał tam powieści które mogą chodzić za science fiction choćby wokół księżyca Um, ale ja szczerze powiedziawszy w tym momencie się nie przygotowałem na tyle, żeby powiedzieć e, w których latach żył Verne no, ale to powiem pewnie innym razem, ewentualnie jeżeli ktoś wie to niech napisze w komentarzu tylko dla mnie Verne nie jest do końca, on bardziej pisał o, o podróżach niż o, o... no nie wiem, ja nie przepadam za Wernem, chociaż przeczytałem mnóstwo też jego książek są to dobre książki i... No zdecydowanie są też to książki science fiction, ale jak już mówiłem we wstępniaku, wiele książek można określić jako science fiction, bo dużo książek posiada jakieś tam cechy science fiction. Science fiction jest bardzo szeroką dziedziną. Dobrze, to tyle dygresji odnośnie samego science fiction, a teraz książka. Książka ta w tym wydaniu, którym ja mam liczy sobie 110 stron, i opowiada bardzo prostą historię podróżnika w czasie, co ciekawe Wells nie nazwał swojego podróżnika, nie ma on imienia, ale wszyscy inni, wszystkie inne postacie w książce mają imiona i ten podróżnik w czasie jest wynalazcą, który stworzył wehikuł czasu. Dzieli się z tym ze swoimi przyjaciółmi, którzy oczywiście go wyśmiewają, bo jak to tam poruszanie w czasie i w ogóle. On w takim razie stwierdził, że on go przetestuje sam. I. No i. i. Zaczyna podróż w czasie. Jest bardzo ciekawie opisany, jak on to podróżuje. Nie będę się w takie szczegóły dawał, bo myślę, że 110 stron to każdy jest w stanie sobie z łatwością przetrawić. A. I. Wells. To jest też zadziwiające. Jak ludzie pisali w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku to wszystko było umiejscowione bardzo blisko. Większość około roku 2000. No była to magiczna data jednak. Co dziwne dla Wellsa na przykład data rok 1900 nie była jakaś magiczna. Czy rok 2000 też nie była jakaś magiczna? Dlaczego tak uważam? Dlatego, że swojego podróżnika w czasie wysyła do roku 82701. 1701 Wells ma zainstalowany, znaczy, Wells, podróżnik w czasie ma zainstalowany na swojej maszynie licznik, który um, liczy dni nie liczy lat, liczy dni no ale tam po oczywiście wykonaniu odpowiednich operacji jesteśmy w stanie poznać w jakim dniu dokładnie się znajdujemy którego roku i wskazuje licznik na rok 802 701. jak wygląda Ziemia? no jeżeli spodziewacie się jakichś fajerwerków no to niestety muszę Was zmartwić Ziemia to prehistoryczny świat tak jak rozumiemy prehistoryczny świat w tym momencie to znaczy bujna przyroda ludzie żyjący sobie błogo biegający sobie jakoś tam trochę przygłupawi ludzie potem dowiadujemy się, że rasa ludzi nazywa się Eloje okay, ciekawa, ciekawa nazwa co się więcej dowiadujemy, są oni jedynie bydłem. Są pożywieniem dla drugiej rasy, która żyje pod ziemią. Rasa ta, która żyje pod ziemią, nazywa się Morlockami. O, i to właściwie skra... hmm. opowiada całą historię tej książki. Podróżnik w czasie poznaje tam kobietę, która nazywa się Wina. Mamy krótką opowieść miłosną. E skąd wiemy e, na przykład co się stało z Ziemią wiemy chyba jedyny wynalazek jako taki e, wyobraźcie sobie tylko właśnie nie, nie wiem jak to do końca wyobrazić sobie wirujące pierścienie, które opowiadają e, no tak to, tak to było opisane które opowiadają nam o, historię się tam dowiedział, że była wojna i, i no i świat zmienił się bardzo diametralnie Dlaczego tak ważna jest taka książka, która właściwie nie mówi o, o niczym szczególnym? Ważna jest z tego powodu, że była naprawdę pierwsza. Jest pierwszy raz, kiedy pojawia się jakakolwiek mm, mechanicznie wywołana podróż w czasie. Nie przez jakieś duchy, nie przez jakieś nadprzyrodzone byty, ale że człowiek jakimś wynalazkiem przenosi się w czasie. Ja nie znam starszej książki, która by opowiadała o takim temacie. Jeżeli ktoś by znał, to z chęcią zapoznam się z tym. No i weźcie pod uwagę, że nie napisał to ktoś pół wieku temu, ale napisał to 115 lat temu. Dobrze, to jest o samej książce. Jeżeli jeszcze ktoś mi się przypomni, to będę, <śmiech> będę wspominał. Książka wspaniała. Więc co musiało się wydarzyć? Wraz z tym, że powstaje kino nam, to musiała powstać ekranizacja. O, powstały dwa filmy. Jeden nazwę ekranizacją, drugi nazwę filmem o tym samym tytule. Dlaczego? To też wyjaśnię. Oba filmy uważam za naprawdę dobre filmy, ale są diametralnie różne i zaraz właśnie o nich opowiem. O, pomimo, iż książka pochodzi z 1895 roku, na swoją pierwszą ekranizację musiała poczekać aż 65 lat. Dlatego, że pierwszy film o tytule Wehikuł czasu", i który jest praktycznie dokładną ekranizacją tego, tego co czytamy, powstał w 1960 roku. No, no, tytuł jest normalny. Wehikuł czasu. O, wspaniałe. Yy... zapomniałem. Nie kostiumy, tylko, tylko to co widzimy dookoła. A, jak mi. Wspaniale jest jak uciekają ci słowa. no scenografia. Tak. Mamy wspaniałą scenografię, bo wtedy nie było komputerów, jakichś efektów komputerowych, tylko wszystko musiało być stworzone. O, Film jest genialny jeszcze pod jednym względem. Dodaje kilka szczegółów, których nie ma w książce, a które myślę, że Wells, moim zdaniem oczywiście, ktoś może powiedzieć, że nie, które moim zdaniem Wells, gdyby napisał tą książkę w 60. roku, gdyby miał ten sam pomysł w 60. roku, to je umieścił. To znaczy, są tam zawarte dwie wojny światowe, są wspomniane o, o wojnie światowej. Kiedy podróżnik w czasie e, przemierza, zaczyna przemierzać czas, to są pokazane obydwie wojny światowe. E, jest trzecia wojna, ta, o której dowiadujemy się później z pierścieni. Świat wygląda naprawdę... no... Może nie do końca tak, jak ja bym sobie to wyobrażał. E, ale no ja mam buźną wyobraźnię. Co więcej, muszę Wam powiedzieć, że ja pierwszy oglądałem film, potem przeczytałem książkę więc to jest też e, dosyć ciekawe e, a pomimo to miałem inne wyobrażenie tego. E, co jeszcze można powiedzieć o filmie mogę wam podać e, odtwórcę głównej roli um, w ogóle takie podstawowe informacje co prawda wiem, że może, każdy może sobie otworzyć film ale e, powiem wam takie, które dla mnie są ważne odnośnie tego filmu Hmm. O, bardzo ważna sprawa odnośnie filmu. W filmie Podróżnik w czasie, w przeciwieństwie do książki, otrzymuje imię. Nazywa się tam George. Pozostałe postacie, jak już mówię, mają imię, więc to się nie zmienia. Te imiona są zachowane. No, najważniejsza postać, czyli Wina, no oczywiście nie zmienia się to, to imię. Reżyserem tego filmu jest George Pal. Um, zobaczymy, czy jest tutaj, kto otworzył... A, to musiałbym rozwinąć dobrze. Teraz podglądam sobie ściągę właśnie z filmu Ewa Rod Taylor zagrał główną rolę Georgia. Uh, Winnes zagrała Yvette... Min... Min... Nie znam się na francuskich imionach, sprawdźcie sobie na filmowie. Przepraszam. <grywdy> dobrze. I to jest naprawdę film, który oddaje um, dokładny klimat wehikułu czasu książki ciężko jest mi się do czegokolwiek przyczepić chociaż bardzo często czepiam się odnośnie ekranizacji to tutaj no ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić jest kilka rzeczy które nie są powiedziane w książce jeżeli coś nie jest powiedziane w książce no to możemy to zinterpretować na, na własny sposób Na przykład to jak wygląda wehikuł był nigdzie nie jest opisany jak wehikuł czasu wygląda i wehikuł który został tam stworzony myślę, że w tym momencie, gdyby był tworzony wehikuł, czyli mamy rok 2011 wyglądałby on zdecydowanie fantazyjniej spadła mi książka tam wygląda no, bardzo futurystycznie ale bez przesady żeby, żeby nie dało się go zbudować wiadomo, nie wiad znaczy, nie wiadomo w jakiej, na jakiej zasadzie miałby działać ale dałoby się to zrobić dobrze Drugi film pod tytułem Wehikuł czasu o, Tak, to jest też najdziwniejsza, tak genialna książka i tylko dwa filmy które które są na motywach tejże książki no jedno jest naprawdę wiernym przeniesieniem na ekran Drugi film jest z 95 roku nosi tytuł Wehikuł czasu i na filmie jest napisane, że to ekranizacja jednej z najwybitniejszych, fantastycznych powieści w historii literatury ale y, chyba ten kto pisał ten opis nie oglądał dokładnie tego filmu ten film jest rzeczywiście na motywach y, tejże książki ale w pewnym momencie odcina się od powieści Welsa. jest tam scena kiedy główny bohater rozmawia w bibliotece z hologramem, takim bibliotekarzem hologramem i pyta o koncepcję podróży w czasie. Wtedy ten hologram podaje mu, że George Wells napisał taką książkę. Jak może być w ekranizacji książki wspomnienie o danej książce? No, ja uważam, że to był bardzo ciekawy zabieg i Gdyby nie ta scena, to byłbym bardzo zdegustowany całym filmem. Bo gdyby to miało być rzeczywiście um, ekranizacja, to jest to bardzo słaby film. Jeżeli jest to film o wehikule czasu, na motywach tejże powieści, wykorzystujemy kilka, y, kilka szczegółów, kilka, kilka detali, które podał nam, nam Wells, to jest to bardzo dobry film. A mało osób tak naprawdę zauważa tą scenę. w której jest ta rozmowa i w której dla mnie autorzy odcinają się od Wells'a, że to nie jest ekranizacja filmu, ekranizacja książki jako takiej. Tylko jest to film, który czerpie garściami z tej książki, ale zostawia sobie furtkę. My nie jesteśmy ekranizacją tej książki. Jakie różnice? No, pierwsza różnica jest taka, że chociażby z y, tym wcześniejszym filmem, z pierwszą ekranizacją, z pierwszym filmem o, o tytule Wehikuł Czasu, główny bohater nazywa się tutaj Aleksander. O, czy mamy Winę? Bo już nawet nie pamiętam. Nie, nie mamy Winy nawet. E, ta kobieta, powiedzmy, z, którą... No też, też nie jest to do końca romans, który, który był Głównej e, w książce. O, jest nawet napisane: ten, ta rozmowa to jest ten, ten, ten hologram, nazywa się Vox NY114. Oni się tam spotykają kilka razy w filmie. A to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w książce, jak i w, w pierwszym filmie. Powodem do stworzenia wehikułu była po prostu chęć stworzenia czegoś nowego. E, ta osoba była po prostu wynalazcą i no można powiedzieć nawet, że z nudów stworzyła wehikuł czasu. No, z nudów to może złe określenie, ale po prostu z chęci e, znalezienia czegoś nowego stworzyła wehikuł czasu. W drugim filmie powód jest całkowicie inny. Powodem do stworzenia wehikułu czasu jest śmierć narzeczonej głównego bohatera. Tworzy on wehikuł po to, aby móc cofnąć się w czasie i ją uratować. I tutaj kolejna różnica między oryginałem. Pierwsza podróż, jaka się odbywa, to podróż wstecz. W oryginalnym wehikule mamy podróżę wstecz, ale te podróże wstecz um, są efektem podróży w, do przodu. Podróżnik cofa się po to, by wrócić, a nie po to, by, by cofać się w historii. To takie było chyba założenie, jak się czyta całą książkę. I tenże podróżnik w drugim filmie, który się tutaj nazywa Aleksander, przepraszam, ale mniej znam ten film dlatego, że oglądałem go bodajże dwa razy tą ekranizację z 1960 no, z 20 przynajmniej więc znam ją bardzo dobrze ten Aleksander cofa się jednakże nie jest w stanie uratować swojej narzeczonej jeżeli uratuje ją od jednej śmierci ona za chwilę właściwie ginie w innej także nie jest w stanie zaznać szczęścia Postanawia ruszyć w przyszłość, aby znaleźć jakiś panaceum na to. Znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego on nie jest w stanie jej w żaden sposób uratować. Trafia do przyszłości, tam oczywiście mijając różne epoki. To jest akurat dosyć ciekawe dla, dla ludzi, którzy chcą zobaczyć właśnie wizję przyszłości. Tutaj mogli sobie... Um, wodze fantazy puścić scenarzyści i scenografowie um, ale to nie jest akurat takie istotne Przemierza on, znaczy pojawia on się znowu w przyszłości gdzieś bardzo, bardzo yy... teraz już naprawdę nie wiem czy, czy to też był rok 800 tysięczny możecie to sprawdzić yy, ja nie jestem pewien w razie gdzieś na pewno bardzo w przyszłości i też mamy Elojów ale już nie tak prymitywnych, to już jest dosyć wojowniczy lud który buduje sobie e, jakieś tam schronienia na skałach żeby się kryć przed morlokami akurat ten podział mamy zachowany e, bo w oryginalnym e, oni żyją w ruinach i są karmieni przez morloków Tam Widzimy właśnie tą główną bohaterkę, którą gra piosenkarka Samantha Mamba. Cóż, jeszcze ciekawego jest tam. O. No i tutaj właściwie przestaje się różnić. Znowu się zaczyna walka pomiędzy molokami i elojami. Możemy ją śledzić, w którą nasz główny bohater się włącza. I właściwie nie ma, nie ma nic rewolucyjnego. Dlaczego pomimo to jest, chcę polecić ten film? Chcę polecić ten film z uwagi na jedną rzecz, która jest wspomniana. Jedną rzecz, którą porusza inną od książki i od, od pierwszej ekranizacji, pierwszego filmu pod Wehikuł Czasu. Porusza on mianowicie kwestie paradoksów czas zaczyna być tutaj w jakiś sposób wzięty pod lupę jest wyciągnięta jakaś filozofia tego czasu widać to w tym że odpowiedzią na to właśnie nie wiem czy, czy zdradzić no ale w końcu podcast jest o tym więc myślę, że i tak oglądniecie ten film odpowiedzią na to dlaczego nie mógł ratować swojej ukochanej jest to że gdyby ona żyła to nie, nie zbudowałby wehikułu czasu i tutaj mamy paradoks bo w momencie kiedy by nie zbudował wehikułu czasu nie uratowałby swojej narzeczonej a gdyby jej nie uratował to zbudowałby wehikuł czasu po to żeby ją uratować dlatego nie mógł jej uratować bo wehikuł już istniał a skoro istniał to ona musiała zginąć bo gdyby nie zginęła to wehikuł nie mógłby istnieć no to, to jest właśnie, to są zabawy z czasem i tych zabaw z czasem będzie na pewno więcej e, przy okazji innych książek bo jest właściwie bardzo dużo książek, które traktują o podróżach w czasie i o paradoksach czasu na przykład Wieczna wojna, którą myślę w najbliższych odcinkach też e, będę przerabiał i właściwie tyle na, e, odnośnie wehikułu czasu jako samego ale wspominałem, że będą dwie książki. Jak można mówić, mówić przy takim arcydziele o dwóch książkach? I okazuje się, że można. Druga książka. Druga książka. Przeczytam przedmowę do drugiej książki. Od wydawcy. Załączoną relację dostałem od właściciela małego antykwariatu mieszczącego się tuż przy Charing Cross Road w Londynie. Księgarz powiedział mi, że znalazł ją w formie rękopisu, nieopatrzonym etykietą Pudle, wśród kolekcji książek, które otrzymał w spadku po śmierci przyjaciela. Wiedząc o moim zainteresowaniu XIX-wieczną beletrystyką spe spekulatywną, Antykwariusz przekazał mi rękopis jako ciekawy, mówiąc, może pan coś z tego zrobi. Tekst napisany był na maszynie, na zwykłym papierze, ale dopisana ołówkiem notatka potwierdzała, że został przepisany z oryginału, który skreślono ręcznie na tak starym papierze, że kruszył się i był nie do uratowania. Oryginał ten, o ile w ogóle istniał, zaginął. Nie ma informacji ani o autorze, ani o pochodzeniu rękopisu. Ograniczyłem poprawki redakcyjne do wygładzenia tekstu, zamierzając jedynie wyeliminować niektóre błędy i powtórzenia w rękopisie, który najwyraźniej, najwyraźniej spisano w pośpiechu. Jak mamy go traktować? Używając słów podróżnika w czasie, musimy uznać go za kłamstwo, lub proroctwo. Sądźcie, że długo rozmyślając nad przeznaczeniem naszej rasy, w końcu spłodziłem tę fikcję. Nie posiadając innych dowodów, musimy uważać to dzieło za fantazję lub też za wymyślny figiel. Ale jeśli w relacji zawartej na tych stronach jest choćby jedno ziarnko prawdy, to zaskakujące nowe światło pada nie tylko na jedno z naszych najsłynniejszych dziejów fikcji literackiej, o ile to była fikcja, lecz również na naturę naszego wszechświata i miejsca, które w nim zajmujemy. Poniżej przedstawiam relacje, bez dalszych komentarzy. Stephen Baxter, styczeń 1995 roku. I już zdradziłem autora. E, tytuł książki to Statki czasu. Po angielsku no The Time Ships, czyli akurat nie ma. tytuły czasami są tak koszmarnie tłumaczone, że... Bo lepszy tam rzeczywiście był The Time Vehicle, więc nie ma. The Time Machine, przepraszam, nie The Machine. Ee, najbardziej zaskakujące, co jest w tej książce i dlaczego mówię o niej w tym momencie, to mm, napis, który jest na dole okładki. Autoryzowana kontynuacja wehikułu czasu Herberta George'a Wellsa. Nie wiem, kto autoryzował ją, bo raczej nie Wells. Książka ta wyszła w dokładnie setną rocznicę y, wydania Wehikułu Czasu. Powieść jest naprawdę wciągająca i powieść zaczyna się dokładnie w momencie, w którym kończy się Wehikuł Czasu. E, tylko ja jednak mam bardzo mieszane uczucia co do tego, że jest ona autoryzowaną kontynuacją. Nie wiem dlaczego tak Baxterowi, którego naprawdę uważam za świetnego pisarza i naprawdę, powiem tak brzydko, wielki szacun dla niego, bo pisze książki i zajmuje się problemami, które, no, sam bym nie wpadł na nie. I tutaj w tej książce również. Tylko nie wiem dlaczego tak na siłę jest naciągane to, żeby to była autoryzowana kontynuacja. Jest on na tyle dobrym pisarzem i na tyle uznanym w świecie science fiction, że gdyby napisał po prostu kontynuację wehikułu czasu Herberta George'a Wellsa, nikt nie miałby do niego pretensji i uznaliby to za naprawdę coś. Po co iść do spadkobierców Wellsa, którzy jak dla mnie i tak nie mają prawa stwierdzić, że to jest autoryzowana kontynuacja? Powstało mnóstwo książek, które mają sobie motywy wehikułu czasu, też jak czytałem, przygotowując się do odcinka są książki, które ciągną niektóre z motywów z czasu, ale żadna nie nazywa się autoryzowaną kontynuacją Wells też nie napisał nic więcej uznał, że to wystarczy dobrze, ale o samej książce książka, cechy wspólne odnośnie oryginału, a tej kontynuacji podróżnik w czasie nadal nie ma imienia koniec części wspólnych no może jeszcze częścią wspólną jest to że rzeczywiście rasa morloków jest spotykana i to chyba tyle tak naprawdę jak się tak zastanawiam nad tą książką to nie ma właściwie żadnych części wspólnych no wszyscy powiedzą teraz, że pewnie wehikuł czasu tak, owszem, jest wehikuł czasu ale jest opisane dokładnie, jak on wygląda. Co jest różnicą z oryginałem, gdzie nie jest opisany, jak wygląda wehikuł. Gdzie jest sporo nietopowiedzeń, gdzie Wells zostawia nam no, możliwość wymyślenia własnego wehikułu. Dobrze. Eee, a teraz co jest takiego fajnego w tej książce? Skoro na tym się kończą podobieństwa i... Um, Baxter żyje no powiedzmy 100 lat po Welsie, więc posiada wiedzę o 100 lat bogatszą i korzysta z, jej, z niej niemiłosiernie, więc wszelkiego rodzaju paradoksy, wszelkiego rodzaju rozszczepienia czasu, wszelkiego rodzaju światy równoległe. Koncepcja strun chyba też, z tego co kojarzę. Na pewno fizyka kwantowa książka wykorzystuje do maksimum możliwości to co wiemy o świecie w tym momencie i to jest jej wielki plus dlatego czyta się ją no, z zapartym tchem bardzo szybko ją przeczytałem bardzo mnie wciągnęła no tylko no, ten niesmak został, że to jest autoryzowana kontynuacja bo ja bym chętnie zapytał pana Wellsa, czy on ją autoryzował nie czy chciałby, tylko czy autoryzował no i właściwie tyle, co chciałem powiedzieć w tym odcinku mam nadzieję, że był w miarę interesujący ten pierwszy odcinek, bo wiem, że kilka osób czekało, kiedy będzie pierwszy odcinek i... szczerze powiedziawszy, bardzo się bałem, żeby was nie zawieść dlatego ten odcinek nagrywam już drugi raz bo pierwszy raz, kiedy go nagrałem, niestety miałem problemy um, cały czas mi ktoś przeszkadzał chyba trzy razy słychać na nagraniu może kiedyś, jeżeli ten podcast stanie się w miarę popularny, to udostępnię wersję beta pierwszego odcinka, nie będę jej kasował na razie co jeszcze e, odcinki hmm, postanowiłem będą nie częściej niż co 10 dni czyli mniej więcej 3 odcinki w miesiącu, dlatego że jednak zebranie materiału, żeby opowiedzieć w miarę ciekawie o jakiejś książce, czy o kilku książkach, bo tak stwierdziłem, że jedno, mówienie o jednej książce czasem może być problematyczne. No troszeczkę trwa, ja się jednak muszę przygotować, nie zawsze też mam czas, i nie chciałbym, żeby wszyscy um, wyczekiwali, jeżeli w ogóle ktoś będzie czekał na ten odcinek. I jeszcze jedna sprawa. Pomiędzy tymi będą odcinki... Um, Coś w rodzaju, powiedzmy, odcinka 1a. I na tym odcinku 1a postaram się ze swoich antologii, które posiadam, znaleźć jakieś opowiadanie w miarę krótkie i je przeczytać. Opowiadanie, które będzie się wiązało z tematem. No, tematem dzisiejszego odcinka były zdecydowanie, a, przepraszam, zdecydowanie podróże w czasie. I dlatego możecie się spodziewać odcinka 1a, w którym przeczytam opowiadanie przeczytam opowiadanie, już znajdę sobie tytuł tego opowiadania. E, przepraszam, przepraszam, przepraszam. O, właśnie. Roberta Ahenleina Wszyscy wy zmartwychwstali. Jest to nie, niedługie opowiadanie, wiąże się z bardzo ciekawym paradoksem podróży w czasie No i myślę, że no jakoś na początku przyszłego tygodnia może mi się je uda przeczytać w niedzielę. No nie, w niedzielę będzie ciężko. Ale może w poniedziałek. Może w sobotę. Uda mi się je przeczytać i wrzucić na stronę jako powiedzmy suplement. Mam nadzieję, że ten pomysł z wyborem opowiadań się Wam spodoba. Bo trochę tych opowiadań mam. I myślę, że też takich, które ciężko jest, jest złapać i też niektórzy nie chcą wydawać tych paru złotych, żeby kupić sobie dobre science fiction, bo nie ma na przykład ładnej okładki po sobie dobrze, żegnam wszystkich, no i do usłyszenia jeżeli się czas nie zmieni, jeżeli nie znajdziemy jakiegoś wehikułu czasu ewentualnie nie, da się, nie uda mi się rozciągnąć czasu, to do usłyszenia za jakieś 10 dni na razie wszystkim